Chciałem żyć tak, Ciebie kochać nie sam, Ciebie życie, Ciebie bracie, Ciebie dziewczyn piękno w tym lecie. Ja chciałem żyć tak, Ciebie kochać nie sam, Ciebie życie, Ciebie bracie, Ciebie dziewczyn piękno w tym lecie. Więc kocham Cię, pragnę Cię, tęsknię za Tobą i śnię. Ludzie, tutaj temat start życie, tutaj temat czym dylemat dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, pieniądze płaczamy, ty znów ręce do nieba, pytanie wiadomo jakie, skąd, jak no jaki to smak tego wszystkiego, czego tu brak Ja chcę być sobą być ja nie chcę tego szajsu, chcę być tego transu Życia bez hajsu, ja chcę mieć pogodę Chcę mieć prostą drogę Chcę mieć ocean, ja chcę mieć kamera Chcę przez 10 tysięcy wat się wydzierać Tak dla mnie, bo tego w chuj na maksa pragnę Ja chcę być sobą, ja chcę